Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkodzam się wokół zmęczony tryb życia Który przypomina kratę obraz kicia Traca do mi praca, preślicji do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Zobaczysz mi warto się liczy się jakoś bez... Nie wiem, z Niezależna audycja podcastowa z Nowego Jorku, podnośnik. Jak zawsze na początku kłania się góral, i zapraszam wszystkich starych słuchaczy i nowych do wysłuchania tego epizodu. Dziś, przed szybko zbliżającym się sezonem żeglarskim, usłyszymy o rejsie na żaglowcu Chopin z Martyniki na brytyjskie Wyspy Dziewicze w celu upamiętnienia pierwszego Polaka, który opłynął świat pod żaglami. Gdyby zrobić sondę uliczną w kilku miastach w Polsce i zapytać się jakich pan, pani znacie polskich żeglarzy, w końcu nasz kraj leży nad Bałtykiem, to ciekaw jestem jakie padłyby nazwiska. Może Teliga, może Jaskuła, Baranowski, może Mączka, może Gutkowski. Czy padłoby nazwisko Wagner? Tego nie wiem, dlatego trzeba różnymi drogami, również w audycjach podcastowych, informować o faktach historycznych. W tym przypadku z dziedziny, jaką jest żeglarstwo, w Polsce za komuny nie wspominano o Władysławie Wagnerze, bo to o nim będzie mowa. A i teraz nie widzę, żeby w polskich magazynach żeglarskich przelewało się od nadmiaru informacji o pierwszym rodaku, który dokonał tego, o czym inni tylko mogą marzyć. Władysław Wagner. Władysław Wagner wypłynął z Gdyni w 1932 roku na niewielkiej łódce, miał wtedy 19 lat, nie miał pieniędzy, sponsora, nie miał doświadczenia żeglarskiego, które powoli zdobywał w czasie tego rejsu, wyprawa dookoła świata zajęła mu 7 lat, po drodze zmuszony był przesiadać się dwa razy na większe, mocniejsze jachty, druga zjawa, tak nazywały się jego... Jego jachty nazywali je zjawami. Druga zjawa zostaje w cudzysłowie zjedzona przez Świdraki. A trzecia dopływa do Anglii, do portu w Southampton. I jest to 21 sierpnia 1939 roku. Po drodze Wagner zmieniał też współtowarzyszy podróży. Wybucha wojna do Polski. Kapitan Wagner nigdy nie wraca, dlatego w PRL-u jest skazany na zapomnienie. Teoretycznie w 1989 roku komunizm w Polsce padł, ale w wielu dziedzinach nic się niestety nie zmieniło. Ja teraz nie będę przedłużał moim wstępem tego odcinka. Któregoś dnia nagram audycję poświęconą w 100% kapitanowi Wagnerowi i dokładnie opowiem o jego rejsie. A jest to naprawdę fascynująca historia człowieka, który uległ pokusie horyzontu końcem stycznia bieżącego roku mamy 2012 ponad 200 żeglarzy przypłynęło na około 40 jachtach do Zatoki Trellis Bay na Wyspach Dziewiczych, gdzie na malutkiej wysepce Belamikej odsłonięto tablicę upamiętniającą Władysława Wagnera, dlaczego akurat zrobiono to na Wyspach Dziewiczych a no Władysław Wagner mieszkał tam kilka lat, zdaje się dziewięć Potem przeniósł się do Puerto Rico, a ostatecznie osiadł w USA, gdzie na wieczną wachtę odszedł na Florydzie w 1992 roku. W roku 2012, czyli w tym roku, przypada setna rocznica jego urodzin, 80. rocznica wypłynięcia w rejs dookoła świata oraz 20. rocznica śmierci kapitana Wagnera. Dlatego ten rok jest rokiem Wagnera. Ja rozmawiałem z żeglarzami, którzy byli w Zatoce Trellis na uroczystościach Wagner Sailing Rally 2012 i wszyscy twierdzili, że kapitan Wagner wybudował kamienny dom w którym mieszkał na maleńkiej Belamikej, gdzie stoi teraz obelisk z murowaną płytą ja poszperałem trochę w internecie i w świetle tego co tam znalazłem Powiem, że dom Wagnera zwany Tamarind House stał na większej, sąsiedniej, Bee Island i został potem zburzony z powodu rozbudowy pasa startowego pobliskiego lotniska. Na Bellamy -Key Wagner wybudował hotel, który zamieniono potem na restaurację i tam w tej restauracji w styczniu nasi żeglarze przed i po oficjalnych uroczystościach z lotu Wagnera mogli spróbować jakość karaibskiego rumu bez którego żeglowanie w tamtych szerokościach geograficznych byłoby chyba czymś nienaturalnym oddaję mikrofon Piotrowi słuchacie podcastu Podnośnik informacji pozytywnych klimatów Nośnik zapraszam do słuchania wszystkich, tych, którzy będą chcieli tego wysłuchać. Mam na imię Piotr. Z Markiem wiele razy pływałem tutaj w Stanach i Marek prosił mnie o to, żeby nagrać kilka słów na temat zlotu Wagnera, który odbył się na British Virgin Islands pod koniec stycznia. Dowiedziałem się o całej tej imprezie od kolegów ze Stanów, wtedy byłem akurat jeszcze w Polsce i ponieważ powiedzieli mi, że, że, że, że kapitan Knabe organizuje taki duży zlot polskich żeglarzy na British Virgin Islands, ja postanowiłem też, w jaki sposób się tam dostać, a jak zacząłem czytać informacje, to okazało się, że w pobliżu jest szkoleniowy statek Fryderyk Chopin i znalazłem tutaj, znalazłem stronę Chopina i tam się dowiedziałem, że faktycznie jest tam, jest tam będzie ten statek brał udział w całej, imprezie i będzie statkiem flagowym. Tym bardziej mnie to, że tak powiem, zmobilizowało do tego, żeby, żeby, żeby popłyn polecieć tam czy popłynąć, w każdym razie znaleźć się na Szopenie. Skontaktowałem się z firmą, która jest w Warszawie, z firmą Three Oceans, tak się nazywa i tam akurat poznałem bardzo przyjemnych ludzi, którzy werbowali, werbo, którzy werbują załogę, plus jeszcze załatwiają różne kontakty, jak to się mówi, z, z kapitanem Chopina i ewentualnie tam do, umożliwiają, że tak powiem, zarezerwowanie sobie miejsca, bądź tam pomagają w. W dostaniu się na Chopina głównie pomagają radami, ponieważ ta Chopin pływał poprzednio jako szkoleniowy statek, więc sporo młodzieży z Polski tam wybierało się i oni tą, tą trasę na Martynikę dokładnie, to jest francuska wyspa na Karaibach i oni mają tą trasę że tak powiem opracowaną, także służą bardzo chętnie pomocą. Tam poznałem właśnie właściciela w tej chwili armatora Chopina, Piotra Kulczyckiego, bardzo przyjemny i bardzo zaangażowany, bardzo zaangażowana osoba, także poznaliśmy się tam w jego ofisie I, Dowiedziałem się dokładnie, jak to trzeba załatwić, no i krótko mówiąc wykupiłem swój, swoje, swój udział tam na Chopinie, no i w jaki sposób musiałem się dostać na, na Martynikę. No z Polski nie jest to takie, wiesz, łatwe, nie jest to też i tanie, bo dla porównania bilet kosztował mnie dwukrotnie więcej, aniżeli sam, sam pobyt, powiedzmy dziesięciodniowy na Chopinie, także, także to jest to jest kosztowna trochę impreza, ale z perspektywy całej, całego tego doświadczenia mojego na żaglowcu bardzo mi się to podobało i bardzo absolutnie, wiesz, koszty nie, nie, nie, nie grają w tej chwili roli, także ten, no dostałem się w, bez większych tam kłopotów Kupiłem bilet do Paryża, potem musiałem zmienić, zmienić lotniska, bo z Warszawy do Paryża na Charles de Gaulle. Airport le, latają samoloty na, na Martynikę. Wyloty są tylko z Orly, Także trzeba. Charles de Gaulle jest na północy Paryża, Orly jest na południu Paryża. Także trzeba praktycznie cały Paryż przejechać w jaki, dostać się z jednego lotniska na drugie. Ja w jedną stronę pojechałem tram, po, pociągiem, to kosztuje w granicach 20 euro, a w drugą stronę, już po, po, wracając, spróbowałem po, pojechać autobusem, żeby zobaczyć jak długo to zajmuje i ewentualnie, jeżeli ktoś będzie kiedyś się wybierał. Także no, trzeba liczyć półtorej godziny, na przejazd. Czy to jest autobus, czy to jest metro, tam właściwie taki pociąg, ale nie ma problemu, specjalnie problemu z przejazdem, ale półtorej godziny przejazd ten, ten zajmuje. Także, no i kosztuje w granicach 20 euro. Także we wtorek zdaje się, tak, we wtorek 16 stycznia, 17 stycznia. We wtorek 17 stycznia poleciałem z Orli na Martynikę i byłem tam jakoś tak po południu, dokładnie nie wiem piąta, szósta po południu. Jeszcze było widno i, i tam w zasadzie leciałem sam. Bo z Warszawy nie, nie, nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze leciał. W każdym razie wyszedłem tam na zewnątrz tego lotniska na Martynice. I no, tak jak zwykle w tych gorących klimatach, widać, wszyscy, większość uczestników i, i, i tych, którzy przylatują, to są z walizkami, z jakimiś takimi. Widać, że to są turyści, którzy na all-inclusive przyjeżdżają najczęściej. I tam zobaczyłem dwóch, dwie osoby, dwóch mężczyzn z tymi z takimi torboplecakami i od razu widzę, że no na pewno wiesz, na, na, na, na jacht przylatują, bo, bo nie mają walizeczek na kółkach, tylko wszystko noszą na plecach, no a to charakterystyczne te worki żeglarskie, czy, czy torbo, wiesz, plecaki, tak jak w tej chwili to, to się używa. Wszyscy, od razu można rozpoznać takich ludzi. No i podszedłem do nich i odezwałem się od razu po polsku, bo wiesz, widziałem po rysach, że raczej Polacy. I okazało się, że faktycznie Polacy i faktycznie przylecieli na Chopina. Tylko przylecieli z, oni z Niemiec lecieli, ale ale natychmiast ich rozpoznałem, no i bardzo szybko żeśmy doszli do porozumienia, że wiesz, że razem będziemy się razem trzymali, no i w jaki sposób trzeba będzie zidentyfikować miejsce, w które, z którego mają nas zabrać pontonami na Chopina. Żeby na to miejsce się dostać, no, musieliśmy wziąć taksówkę, która nas kosztowała akurat o ile pamiętam jakieś 50 euro, także podzielone na trzech, także to nie, nie wyszło tak tragicznie. Z tym, że jest jeszcze jedna forma dostania się tam, że moż, można popłynąć z Fort de France, bo po pierwsze z lotniska musisz się, musisz, trzeba się dostać do Fort de France, do miasta, na przystań, to jest w jedną stronę, albo z lotniska do, do tego miejsca, w którym, w którym czekały, czekały, na, czekały na nas pontony, miały czekać na nas pontony, które tam Ansemita się, Mitan się nazywa. I to był taki pomost i taka mała miejscowość, gdzie zawija prom właśnie z Fort de France. Także można różnie pojechać, albo taksówką do Ansemitan, albo pojechać też takim busikiem, co kosztuje 3,5 euro do Fort de France i stamtąd z portu wziąć, wziąć prom właśnie do tego Ansemitan. Także Trochę to taniej kosztuje, ale no już drugim razem bym inaczej po, pojechał. Nie musiałbym brać taksówki. Publicznego transportu w ogóle nie ma, także wszystko jest załatwiane na Martynice taksówkami, praktycznie rzecz biorąc. Także po, po dostaniu się na ten pomost, mieliśmy tam kłopot trochę z, z, z zdaniem, że tak powiem, znać na, sta, na statek że już jesteśmy, ale czekaliśmy tam, nie wiem, z godzinę może, wiesz, i w końcu ponton przypłynął, bo po prostu, wiesz, oni się, znaczy załoga Chopina spodziewała się nas, także gdzieś po jakiejś godzinie przypłynął ponton i bez większych trudności dostaliśmy się na, na Chopina. No przywitanie było bardzo takie, bardzo fajne, to znaczy nie było żadnego oficjalnego przywitania, ale Bosman natychmiast się zajął nami, bo wisiała, w mesie wisiała taka lista wszystkich osób, już z przydziałami do, do, do odpowiednich kabin, i los chciał znowu tych, tych dwóch mężczyzn, z którymi spotkałem się, wiesz, na Port-de-France, mieliśmy razem wspólną kabinę. Także, także bardzo fajnie nam się zaczęło, zaczął rejs i do końca rejsu też bardzo, bardzo przyjemne, przyjemne wspomnienia mam z moimi pasażerami. Chopin to jest dwumasztowy bryg, zdaje się, o ile pamiętam, jest to żaglowiec z ożaglowaniem tym rejowym, jest tam cztery, zdaje się, czy pięć żagli trójkątnych jeszcze na bukszprycie, także musiałbym zobaczyć jak dokładnie, dokładnie jak się nazywają te żagle, w każdym razie jest to bardzo wdzięczna jednostka. Bardzo, bardzo. Pierwszy raz byłem, nie, nie byłem pierwszy raz, bo byłem jeszcze na Darze Pomorza, ale pły, pływać, jeśli chodzi o pływanie, pierwszy raz by, pływałem na szopenie. Na, na Także jak, jak mówię, przywitano nas bardzo tak sprawnie i, i zgrabnie. Natychmiast dostaliśmy e, lokalizację do, do, do, do swojej kabiny. I o siódmej była kolacja. Bardzo tak elegancko, bez żadnych, bez żadnych takich super, hiper, że tak powiem, rzeczy, ale bardzo elegancko podana, czysto, czysto, sprawnie, wiesz, własny chleb pieczony, który był, notabene, bardzo dobry. I robi to, to później może wyjaśnię robi to wszystko, przygotowuje to wszystko szkieletowa załoga, łącznie z kukiem który te, tego wszystkiego dozoruje. Także może już jeśli chodzi o, o, o że tak powiem, jedzenie na, na jachcie, to, to dodam, że doskonałe obiady gotowali. Także obiady były naprawdę popisową chyba częścią naszego menu. Śniadania i kolacje były trochę, sta znaczy standardowe. Była wędlina, sery, ciągle świeży chleb, dżemy, jeżeli ktoś lubi, różnego rodzaju sery, od tych pleśniowych do takich płaskich, krojonych, także doskonałe zaopatrzenie na jachcie, nie można słowa złego powiedzieć, jeśli chodzi o, o menu, także przez, przez cały rejs nigdy się to nie popsuło, wiesz. Zupy doskonałe Kuk gotował, bo to zwykle ich brakowało, bo wiele osób, zresztą ja też, bo bardzo lubię zupy, brałem dokładkę. Także z zupami zawsze było cienko, bo, bo ze względu na to, że były bardzo dobre. To był pierwszy dzień, że tak powiem. Następnego dnia o ósmej było podniesienie flagi. I oficjalne przy, przy, przy, przywitanie nas przez kapitana Ostrowskiego, Tomasz Ostrowski, e, wołany przez załogę Ostry. E, no w, Może był Ostry dla swojej załogi, ale dla, dla nas jako gości wiesz bardzo przyjemny, bardzo towarzyski i taki... E, w, nigdy nie odmawiający, że tak powiem, wyjaśnień, jeżeli, jeżeli zadawano mu jakiekolwiek pytania. Także, także może ostry jest dla załogi, ale, ale dla nas zupełnie tej ostrości nie pokazywał. W każdym razie m, późniejsze doświadczenia moje pokazały, że prawdopodobnie jest bardzo, bardzo dobrym kapitanem, bo tak jak jacht i załoga, aż stała załoga i szkieletowa załoga działały, to można pochwalić jak powiedzmy szwajcarski zegarek, bo chodziło to wszystko jak, jak zegarek. No właśnie, wymieniłem tutaj stałą załogę i szkieletową załogę. Ja nie pytałem dokładnie o szczegóły, ale taki był podział, taki był podział na jachcie. W każdym razie z tego co wiem, to kapitan... Pierwszy, drugi, trzeci oficer, bosman, mechanik, huk, to jest część stałej załogi, a szkieletowa załoga to była młodzież, która, która e, z tego co wiem, ale proszę mi nie brać tego do, dosłownie, bo to ja tylko słyszałem to, że oni nawet są niepłatną załogą, robią to tylko i wyłącznie dla czystej przyjemności żeglowania. I to się bardzo liczy, bo, bo widziałem ich oddanie, widziałem ich, ich zaangażowanie w wykonywanie jakichkolwiek poleceń. Także ktoś, kto robi to do, dobrowolnie, musi kochać żeglarstwo, bo y, tak jak oni to wykonywali, bo to nie tylko była obsługa żagli, ale to była też praca w Kambuzie, no i czyszczenie całego jachtu, bo po prostu o ile my to może później powiem, o ile my jako, jako goście mieliśmy opcję, to nam kapitan właśnie na tym pierwszym spotkaniu, właściwie nie kapitan, ale, ale bosman, dali nam możliwość wyboru bądź bycia tylko i wyłącznie gośćmi, bądź bycia części, częścią załogi. I... To znaczy, to tak, po tym oficjalnym przywitaniu nas przez kapitana, które było bardzo krótkie i bardzo zwięzłe, kapitan przekazał, przekazał, przekazał że tak powiem, mikrofon, znaczy prawo głosu do pierwszemu oficerowi i oficer powitał nas też, też krótko, węzłowato. Kilku, kilka, przekazał nam kilka takich zasad bezpieczeństwa, które, które na, na jachcie obowiązują. I, że tak powiem, życzył nam przy, przyjemnego, że tak powiem, rejsu. I resztę ogłosił, że w takiej sali, która się klasą nazywa, jedyna sala na jachcie, która, która pomie mogła pomieścić całą naszą tą grupę żeglarzy, że tak powiem. No tak, po zejściu tam do, do tej klasy Bosman miał z sobą listę gości i tam nam zaproponował właśnie uczestnictwo bądź jako tylko gość na jachcie bez żadnych obowiązków, bądź zaproponował nam udział w wachtach i ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli, udział w pracy przy, żag w pracy przy żaglach, co ogólnie nazywało się reje, także musiałaś przy swoim nazwisku zaznaczyć w jako wachty i R jako reje, to znaczy obsługa lin i ewentualne wchodzenie na reje, jeżeli ktoś by chciał. Także po kilku, po kilku zdaniach i po kilku pytaniach od strony gości Bosman poprosił tylko, żeby zostali ci, którzy się zadeklarowali do, do wacht. I bardzo szybko nastąpił podział wacht. Ja osobiście dostałem się na wachtę trzecią, to znaczy od ósmej wieczorem do dwunastej do w nocy i od ósmej rano do dwunastej w dzień. Także była to bardzo taka wachta, później dopiero się okazało, że w zasadzie wszystkie spotkania takie nieoficjalne na jachcie ominęły mnie, ponieważ byłem na wachcie. Ale ogólnie rzecz biorąc nie narzekam, bardzo mi się, bardzo, bardzo dobry ruch zrobiłem, że zapisałem się na, na, na tą wachtę i zapisałem się też na reję. Świetnie, świetnie został zorganizowany taki, może opowiem taką ciekawostkę, tak jak ja to widziałem. Po tym jak została, bo zostało, znaczy zapisało się na tą, na te wachty powiedzmy, nie wiem, z, tak na oko z 12, może 14 osób. I... E, Fajny taki moment był, bo po, po zadeklarowaniu się tych osób Bosman zaprosił nas tam za, za, za jakiś czas na pokład i na pokładzie już stały wiadra z szczotkami i Bosman zarządził czyszczenie pokładu. I jeżeli ktoś oglądał, oglądał ten film naszego kolegi z, naszego kolegi z Kanady, Jerzy Kuśmider, o ile pamiętam, tam jest taka tak kilka klatek, jest pokazanych, jak to się ten pokład czyści. I też ta, ta, ta, ta słynna, kapitana, uwaga, że kapitan lubi, jak piana jest brązowa. No i sam na sobie sprawdziłem, że żeby ta piana była brązowa, no trzeba dobrze się napocić, żeby, żeby pokład tak zmyć. I no, to był taki, według, według mnie to był taki pierwszy, taki moment, w którym nastąpiła selekcja, tych, którzy faktycznie chcą być załogą w jachcie bądź nie. Trwało to, ponieważ były wszystkie trzy wachty, więc ja do, trzecia wachta miała rufę, druga wachta śródokręcie, pierwsza wachta dziób. Także ja akurat, no nie wiem jak na tych innych wachtach było, no my żeśmy tam, nie wiem, nie wiem, czy dwie godziny, tak, około dwóch godzin to spędziliśmy na tym czyszczeniu pokładu. Nie było to straszne, no było trochę, trochę ciepło, ale, ale nie było to nic strasznego. Także po dwóch godzinach w zasadzie cały, cały jak był wymyty. I, i to, była, to był taki test, że tak powiem, i po tym teście już na następny dzień gdzie trzeba było jeszcze domyć burty, takie waterways, to się nazywają takie z boku, gdzie woda spływa w momencie, kiedy się wlewa na pokład. To trzeba było, to było pomalowane, wiesz, to było metalowe no i trzeba było takimi szmatami tam to, to zmywać. Także też nie, nie jest to wielka ani skomplikowana praca, no ale trzeba ją zrobić, i na, na następnego dnia, bo to już nie było tego samego dnia, tylko następnego dnia, to już nie wiem, czy połowa pojawiła się, może nawet mniej osób chętnych do, do, tego, do tych prac. Ale ja się, że tak powiem, utrzymałem i było kilka osób, którzy, którzy, którzy się utrzymali, jako, jako, jako utrzymywali się w postanowieniu, że będą uczestniczyli w, całej, w całym żeglowaniu, także jako, jako załocha, jako wachta. Mewy, białe mewy, wiatrem niesione z pian. Skrzydlate, białe muzy, okrętów odchodzących w dal. To wam przywołać każe na horyzontu kres W bezmierne oceany przez sztornów święty gniew żeglarzom wracającym z morza? Na pamięć przywodzicie dom rozbitką rozczeskrzyła niosą. Zbawienny lot, morza, na zbawienny wracającym z W każdym razie drugą częścią były te reje, e, słynne, na które ja najbardziej, że tak powiem, się pisałem. I e, też kilka osób się zapisało na te reje. I tak jak mówię, następnego dnia już, to już nie tego samego dnia, co było spotkanie w tej sali, ale następnego dnia Bosman ogłosił, że ci, którzy zdeklarowali się na reje, żeby się pojawili w tej, w tej klasie i będzie instruktarz, ponieważ wchodzi się na reje z, w pasach asekuracyjnych. Nie można wejść bez pasów i nie. Za każdym razem, kiedy został, zostawał ogłoszony alarm do żagli, cała ta szkieletowa załoga musiała wychodzić i wychodziła, to absolutnie było wiesz, pewnikiem, wychodziła w szelkach asekuracyjnych, bo nigdy nie wiadomo, jaki, jaka, jakie polecenie Bosmana będzie, wiesz, co, co kapitan zdecydował i i, wtedy, i musieli być gotowi w każdej chwili ta szkieletowa załoga do wejścia na, na reje i to na, nawet jeżeli trzeba było, to na najwyższą reję. Także to w każdym razie my żeśmy też dostali te, te szelki asykuracyjne, które trzymaliśmy w naszych kabinach i też w momencie, chociaż dla nas nie było to obowiązkiem, ale tak nam powiedział Bosman, jeżeli, jeżeli chcemy, że tak powiem, brać pełny udział w, w, w żeglowaniu tym jachtem i w trymowaniu żagli, to musimy te, te szelki asykoracyjne mieć. Także po, po wezwaniu nas do tej, do tej klasy bardzo w taki bardzo przejrzysty i klarowny sposób Bosman i to trzeba mu przyznać i bardzo spokojnie cierpliwie tłumaczył, nie, nie tylko tłumaczył, ale pomagał nam za, założyć te pasy, bo nie, jest to, nie była to taka prosta rzecz, przynajmniej pierwszy bądź drugi raz, a szczególnie dla tych osób, które nigdy takich pasów nie, nie zakładały. No Ja kiedyś zakładałem, bo kiedyś bo dosyć dużo żeglujemy tutaj, wokół Nowego Jorku i nie tylko i no mam doświadczenie z takimi szelkami asukuracyjnymi, ale tam było kilka osób, które nie miały, no i trzeba było, że tak powiem, wdrożyć ich w ten, w ten sposób zakładania. Nie jest to skomplikowane, no ale to trzeba odpowiednio te szelki ułożyć, żeby, żeby one później na sobie się ułożyły, bo można się bardzo łatwo z tych szelek wyślizgnąć. Także tu, tu jest duży plus dla Bosmana i jeszcze jednego członka załogi, który nam pokazywał to, jak to założyć, jak zacieśnić na sobie te szelki, żeby, nie daj Boże, jak się odpadnie od liny, żeby się nie wyśliznąć z tych, z tych szelek. Także no, był to bardzo, bardzo, taki, bardzo taka yy, dobra lekcja, i dobra, dobra taka, nawiązała się współpraca między nami i, i Bosmanem. Także to, to, to, to jest duży, duży plus. No i później, po, po, po, trwało to może z godzinę, i później Bosman zaprosił tych, którzy chcą do wejścia po, po, po, po Wantach, po wejście, po wejściu, wejście na pierwszą... Pierwszą półkę zdaje się to się nazywa półkę, tak, czyli to jest ponad drugą reją i każdy indywidualnie w asyście bądź Bosmana bądź tego młodego człowieka z, z załogi szkieletowej wchodził do wysokości pierwszej półki. No, nie było to trudne, nie było to, tym bardziej, że, że obok cały czas był, był ktoś, kto, kto asekurował, kto podpowiadał, jak należy nogi ustawić, jak na, bo to wszystko po linkach się wchodzi, za co należy się łapać, za, za, za te wanty, za stałe elementy. Także było to bardzo, bardzo dobrze szkoleniowo zorganizowane, także to jest, to jest duży plus. No i na tym się nasz trening skończył. Resztę następnego dnia ci, którzy chcieli. I to znowu wracając do liczby osób, to o ile pamiętam, nie wiem, z sześć osób, może z siedem zadeklarowało się na wchodzenie na reje, to chyba też widać albo na zdjęciach gdzieś, albo w pierwszym momencie jest. jest Prawie pełna reja ludzi, to chyba z siedem osób, że tak powiem. Następnego dnia e, e, Bosman też e, dał nam opcję, że możemy wejść tak, tak wysoko, jak sami się czujemy. I no, ja zdecydowałem się wejść dosyć wysoko, naprawdę, to weszliśmy na trzecią półkę, także jeszcze ponad trzecią półką to chyba jeszcze dwie reje są, także wiesz, także to było, naprawdę było wysoko. I o ile z dołu ten jacht nie, wygląd nie wygląda to wejście tak, tak hmm, może nie tyle niebezpiecznie, ale nie wygląda to tak tak hmm, niebezpiecznie, że tak powiem, to z góry ten jacht wygląda niestety jak łupinka, bo ta wysokość, nie wiem, jakoś pomniejsza ten, ten jacht w bardzo szybkim tempie. No plus dochodzi to, bo to cały czas się odbywały te, te nasze treningi i wejścia podczas żeglowania, także a wiało sporo, bo to tak najmniej to chyba z 15 węzłów wiało, no, ale mieliśmy też i wiatry po 30 i powyżej chyba 30, bo mm, tak na moje wyczucie w każdym razie dosyć mocno wiało. Także to wejście jeszcze wiązało się z falą, no i to jest oceaniczna fala. Znaczy może nie zupełnie pełna oceaniczna, ale w każdym razie, wiesz, ale jest to, jest to dosyć duża fala, no i tym jachtem jednak mimo wszystko buja i po, po długości jachtu i w poprzek jachtu, także wejście tam na, takie, na te wyższe reje jest naprawdę, jak to się mówi, challenge, to jest troszeczkę mieć trzeba, może nie, ta, nie takiej odwagi, bo ja nie, nie, nie chcę tam z siebie jakiegoś bohatera robić, ale no, trzeba mieć trochę sam, samozaparcia, szczególnie jak się to chodzi pierwszy czy nawet drugi raz. Ale wszedłem bardzo wysoko i jacht, jacht wyglądał naprawdę jak łupinka tam z góry. Z tym, że no jest to robione. Było to robione, tak jak mówię, pod, pod, przy asekuracji członka, jakiegoś członka z, z załogi szkieletowej, członka załogi tej szkieletowej. I ja nie widziałem w tym specjalnie żadnego niebezpieczeństwa. Doświadczenie jest wspaniałe, każdy kto będzie kiedykolwiek miał szansę, to, to radzę, żeby, żeby wszedł, żeby to przeżył. No, porównanie nas i załogi szkieletowej jest... No, na plus olbrzymi załogi szkieletowej, z tym, że no oni wchodzą tam bez przerwy później, to już jest dla nich, że tak powiem, bułka z masłem, bo to po prostu oni, oni wchodzą tak jak, nie chcę źle porównywać, ale, ale jak małpy po, tym, po, tym, po, tych, po tych wantach. Także to, to dla nich to jest, jest to, i to pięknie wygląda z dołu, bo, bo Wchodzą, jakby nie czuli żadnego strachu wiesz, z pewnością taką, że, że, no, że nic się nie, nie stanie, ale to mimo wszystko jest to, jest to 30 czy ileś tam metrów nad, nad poziomem pokładu i zawsze się coś może zdarzyć. Chociaż rozmawiałem z chyba naszym oficerem wachtowym, on mówi jeszcze nigdy na Chopinie nie było wypadku, żeby ktoś odpadł od od Wanty czy od rei. Przy czym, no tak jak oni przygotowują ludzi do, do wejścia, no to ja wiem dlaczego, bo po prostu oni bardzo poważnie do tego podchodzą. Bardzo poważnie, poważny trening jest przed, tym, przed wejściem na, na Reję. Z dziecinnych moich lat drapieżne spadające w dół ze skał na szary skagera Wiatr w że są morze Skacząc po falach lekko biegu. Pamiętam białe mewy Przez słonych zep wracającym z morza Wasze skrzydła niosą Nadzieje nas zbawienny ląd Żeglarzom wracającym z morza Na pamięć przywodzicie dom Rozbitką Wasze skrzydła niosą Nadzieje na bawienny ląd Nadzieje nas zbawienny ląd Nadzieje na zbawienny, ląd. Nadzieje na zbawienny, ląd. Nadzieje na zbawienny ląd. No tak, to w zasadzie opowiedziałem dużo na temat, na temat samego jachtu, samego statku, bo to trzeba nazywać statek żaglowy. A teraz no, mieliśmy do pokonania jakieś 300, nałotyka ma jest, także to około 300, 300 mil mieliśmy do pokonania, żeby do tej tortoli dopłynąć i... I w zasadzie płynęliśmy bez, bez przerwy, dzień i noc, dzień i noc. Dopłynęliśmy tam w piątek, z tym, że ja przy okazji, ponieważ byłem na, na, na wachcie, dosyć dużo śledziłem i próbowałem zorientować się, jaka jest różnica między przy nawigowaniu takim dużym statkiem, bądź jachtami, na jakich pływam w granicach 30-40 stóp. I praktycznie rzecz biorąc dużej różnicy nie ma, no jest więcej aparatury, że tak powiem jest, jest radar, są GPS-y, są kompasy, kompasy. także to praktycznie rzecz biorąc są mapy również i to mi się też podobało, bo jednak mimo wszystko na mapie zupełnie inaczej to, to, to, to wygląda, jeżeli się wyznacza pozycję na, na, na mapie. Dokładnie tak samo robi, robi załoga Chopina, odpowiedzialny jest, za to, odpowiedzialny jest za to oficer wachtowy. Przynajmniej u nas na naszej trzeciej wachcie tak było, ale ponieważ mnie interesowało jak to wygląda, dostałem pozwolenie wejścia do nawigacyjnej. I w zasadzie na wszystkie pytania, które, które, które miałem odnośnie nawigacji, oficer wachtowy odpowiadał bez żadnego problemu. Także to, ta, ta współpraca naprawdę była bardzo, bardzo pozytywna. Także tak jak mówię, później te, te, te dwa dni płynięcia, te, to, to jest tylko i wyłącznie płynięcie. No, ciekawostką jest, ja lubiałem wychodzić na, na dziób e, jachtu, ponieważ jest to, to duży, duży statek, że tak powiem, żeglarsk, żaglowy I e, e, bardzo często pokonywanie fal i to takich dużych ocean, oceanicznych fal powodowało e, bardzo dużą amplitudę e, na, na samym dziobie. Mnie to bardzo się podobało, bardzo. Nie wszyscy mogli wejść, no bo to natychmiast budziła się choroba morska, ale mnie jakoś ta choroba nie, nie, nie dotknęła i bardzo bardzo bardzo lubiałem spędzać czas na dziobie przy przy, tej, przy, tych dużych, dużych zatapianiu, przy tym dużym zatapianiu dziobu w fale. Także to bardzo bardzo fajnie to wyglądało znacznie atrakcyjniej wyglądało to z przod, z, od dziobu statku, aniżeli od rufy, także tam dosyć dużo czy, wolnego mojego czasu spędzałem na, na dziobie. Także tak jak mówię, dwa dni, tam noc i yy, yy, rzuciliśmy kotwicę w yy, Trellis Bay, jeżeli pamiętam. Yy, i to praktycznie był, był, był cel naszej wyprawy. Kapitan zdecydował się rzucić kotwicę, i resztę już zaczę zaczęła się oficjalna część naszej, naszej wyprawy, to znaczy spotkanie z innymi załogami jachtów polskich. Było ich, tam mówią, że około 30. Ja osobiście naliczyłem 27 i cyfry są różne. Mówią nawet, że więcej, większa, większa ilość, ale ja liczyłem później te jachty, jak, jak, jak parada była wokół Chopina i, i ja naliczyłem osobiście 27. Mogło być ich więcej, Ja proszę mnie nie łapać za słówka, ile naprawdę ich było. W każdym razie było bardzo dużo. Wspaniale wyglądały te, te, te wszystkie jachty z polskimi flagami z powiewającymi na Achterstagach czy tam. W każdym razie no, było, te, było to naprawdę, naprawdę wspaniale. Świetnie to ujął właściciel Chopina, że wyglądały te jachty jak polska huzaria. I faktycznie tak, tak wyglądało, no przepięknie, z, z pokładu Chopina wyglądały te, te jachty płynące w, w kierunku Chopina i wokół Chopina naprawdę wspaniale, jak, jak, jak, jak, jak, jak żołnierze na koniach, także wiesz, to było wspaniałe porównanie, świetnie to ujął. W każdym razie po przypłynięciu tam do tej zatoki, porzucenie kotwicy, w zasadzie natychmiast były, że natychmiast były dostępne dla nas pontony. Zrzucono wszystkie, z, znaczy zrzucono, spuszczono na wodę wszystkie trzy pontony, i te pontony były do używalności do dostarczenia nas na, na wyspę, na której miała się odbyć cała impreza poświęcona Wacisławowi Wagnerowi. To wmurowanie tablicy i także wtedy jeszcze, znaczy to miejsce, w którym ta tablica miała być wmurowana, to było zdaje się w piątek, jeszcze nie było w pełni gotowe, ale, ale bardzo mocno tam robotnicy pracowali, żeby to, żeby to przygotować na następny dzień, który miał być oficjalnym dniem wmurowania tablicy i całej, całego, całego uczcie, uczczenia pamięci Władysława Wagnera. W każdym razie tam na tej, na tej wyspie jest też restauracja taka, jak, jak to na wyspach taka, ale, ale większość osób, żeglarzy i z Wagner, i z, i, przepraszam, z, z Chopina i z jachtów towarzysz, tych, które przypłynęły, na których polscy żeglarze przypłynęli. Spotkała się tam na takim wieczorku zapoznawczym, bo mnóstwo, mnóstwo znajomych spotkało się tam, mnóstwo klubów. Większość osób, osób w jakiś sposób chciała pokazać, z jakich klubów są, także nosili, nosili... Koszulki ze swoimi klubami, świetnie się Kanadyjczycy prezentowali z Vancouver. Był też Polski Klub Żeglarski. Były, no było sporo, sporo, sporo, że tak powiem, grup takich niezrzeszonych. No, Ja z moimi kolegami, co prawda ja przyleciałem z Polski, ale oni przyjechali stan, ze Stanów. My też jesteśmy w takiej grupie European Sailors Group. Też mieliśmy swoje koszulki z wydrukowanym logo. Mieliśmy też czapeczki naszej, naszej naszego, ta, takiej grupy, w której, w której pływamy. I no, też próbowaliśmy, że tak powiem, pokazać się jako, jako, jako grupa zrzeszonych żeglarzy. I w zasadzie wieczor wieczorek wieczór, ten wieczór w piątek skończył się praktycznie rzecz biorąc, imprezą w tej w tej restauracji. No, ja tam długo nie byłem, bo moja wachta się zaczynała, także, także popłynąłem z powrotem na jacht bo jednak traktowałem poważnie swoje obowiązki, no i co prawda nie, nie, trzeba, nie trzeba było, nie trzeba było wiesz, nawigować jachtem, ale jednak mimo wszystko no, ta kotwi wachta kotwiczna musiała być. W każdym razie to tak się ten piątek skończył, następnego dnia, to było w sobotę, zaplanowano oficjalne wmurowanie tablicy i oficjalne przemówienia, opowiedziano, opowiedziano historię, odczytano list żony Władysława Wagnera, która nie mogła niestety przybyć, ale i przedstawiciele różnych, różnych grup, yhm, głównie organizatorów tego, yhm, tego spotkania, znaczy udzielono im głosu i oni, że tak powiem, m, tam kilka słów o, o Władysławie Wagnerze yhm, że tak powiem wypowiadali w swoim imieniu i w swoim imieniu swoich grup, yhm, które reprezentują. Tak, to tak się piątek skończył. Następnego dnia sobota, w sobotę było za, była zaplanowana ta oficjalna impreza upamiętnienia, wmurowania tablicy i upamiętnienia pobytu Wagnera w tych okolicach i zaplanowane były oficjalne przemówienia wszystkich osób, które które w jakiś sposób przyczyniły się do organizacji tej imprezy. No główną osobą, trudno powiedzieć kto był, ale kapitan Jerzy Knabe był, że tak powiem, motorem takim, takim tego zlotu. Był pomysłodawca, pan Piotrowski, Andrzej Piotrowski. No oni, oni wygłosili przemówienia. Został list odczytany żony Władysława Wagnera, no tam, która nie przypłynęła, nie, nie, przy, nie przypłynęła ani nie przyleciała, ale przysłała list y z podziękowaniami. Y I nastąpiło oficjalne wmurowanie y tablicy. Także przemawiał y armator y Chopina, Pan Piotr Kulczycki i kapitan Chopina również tam kilka słów powiedział, Tomasz Ostrowski. Pan Kulczycki zaprosił wszystkich oficjeli, to znaczy przedstawicieli tych grup, grup zrzeszonych, biorących udział w organizacji tego zlotu, na pokład Chopina i tam na taki mały poczęstunek który, który przygotował kuk na, na pokładzie Chopina. Zaprosił również resztę, resztę osób do odwiedzenia. O ile pamiętam, to miało być na pierwszą chyba mieli ci oficjele, przypłynąć, tak a na drugą, Zdaje się, od drugiej mogli przypływać wszyscy chętni, którzy chcieliby, że tak powiem, zobaczyć, jak Chopin wygląda z, od strony pokładu, no, jak wyglądają kabiny, mesa, i tak i reszta, wiesz, reszta urządzeń na szopenie. Na, na no, ja jako załoga znowu Bosman prosił o to, żeby, żeby pomóc ewentualnie załodze tej szkieletowej, przy przy pomocy wchodzenia na potrapie, na, na, na, na pokład jachtu. No i dlatego nie byłem do końca tych wszystkich oficjalnych, oficjalnej części tego, tego zlotu. Popłynąłem, popłynąłem na jacht na jednym z pontonów i, no i pomagałem tam gościom, że tak powiem, chodzić na, na, na, na, na pokład, cumować bączki czy, czy pontony, którymi przypłynęli. Także tak to się, tak to się, dla mnie skończył ten, ten, dzień, ten dzień wmurowania tej tablicy. No, resztę, resztę te, te całą otoczkę i wszystkie te przemówienia, prawdopodobnie, możecie. Możecie wysłuchać na, w relacjach innych ludzi. No ja tam za, za, dużo, za dużo, że tak powiem, na ten temat nie mogę powiedzieć. Wieczorem tego samego dnia zaplanowano, że tak powiem, po raz drugi wizytę w, bądź w restauracji tej na, na wyspie, bądź na samej Tortoli na brzegu. Tam była, było kilka... Beef Island, tak. tak, to Marek mi tu podpowiada tak, że Beef Island się to nazywa i tam były restauracje, były występy miejscowych artystów i ogólnie była, była zabawa do, do późnych, późnych, późnych godzin nocnych i trzeba przyznać, że, że bardzo, ład, bardzo ładnie się po, po, ten... Pokazał, że tak powiem, załoga Chopina, bo jeszcze naprawdę późno ja już wracałem. Jedną z, jeden z ostatnich chyba wracałem tym pontonem. To już było pfuch, dobrze, po 12.00. I jeszcze mimo wszystko był ponton z Chopina, który który zabrał ostatnich, ostatnich ludzi, ale chyba jeszcze, jeszcze po mnie zostali ludzie, także już nie wiem czy, czy ich też zabrano na pokład, czy nie w każdym razie, w każdym razie do późnych, późnych godzin nocnych była obsługa załogi stałej tego Chopina, żeby, żeby gości, że tak powiem, przewieźć z powrotem na, na jacht. No tak, tak się zakończyła sobota. Następnego dnia to była niedziela. To w, niedzielę, w niedzielę była oficjalna msza zorganizowana. Och, też nie pamiętam nazwiska księdza, ale, ale, ale to można wszystko znaleźć w innych, w innych wypowiedziach. W każdym razie... Na dwunastą zaplanowano oficjalną paradę. W międzyczasie ta, ta, ta szkieletowa załoga i stała yy, yy, ciągnęli galę flagową na, na, na, na Chopina. Wyglądało to imponująco z zewnątrz, z, z brzegu, z, czy z, z wyspy. Z Beef Island wyglądał wiesz, Chopin yy, naprawdę imponująco w tej gali flagowej. I o 12, tak zgodnie z, z, z rozkładem, jachty zaczęły, zaczęły płynąć w stronę, w stronę Chopina i zaczęły przepływać wokół Chopina. I naprawdę, tak jak już wcześniej wspomniałem, wyglądało to imponująco. Ta liczba, liczba polskich flag powiewająca na na na, na, na wspaniałej takiej błękitnej wodzie. No, no było to wspaniałe. Mnóstwo, mnóstwo ludzi, mnóstwo żeglarzy na, na poszczególnych jachtach. Wszyscy pozdrawiali Chopina. No, było to naprawdę, naprawdę takie, takie podnoszące na duchu yy, yy, uczucie, jak dużo żeglarzy w tak odległym miejscu, w tak odludnym miejscu, gdzie Wagner w Prawdopodobnie był sam w, czas, w czasach, kiedy, kiedy on tam mieszkał, ja mówię z żoną i z, z dziećmi, ale, ale, ale sam jako, jako Polak, bo z tych, tych, tych pracowników na, na, nawet, którzy pracowali u niego przy budowie lotniska czy, czy stoczni, to miał miejscowych. Stary port się powoli. Układał do snu Świeża bryza Zmarszczyła Morze gładkie jak stół Stary rybak Na kei Zaczął śpiewać swą pieśń Zabierzcie mnie Chłopcy Mój czas skończył się tylko wezmę mój sztormiak i swetę Ostatni raz spojrzę na piers Pozdrów moich kolegów Powiedz, że dnia pewnego Spotkamy się wszyscy tam w Fidelers no, osobiście jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej wycieczki. Jako podsumowanie chciałbym tylko powiedzieć coś takiego. Wspaniale rozwiązany jest system dowodzenia na szopenie. Na Ponieważ kapitan Ostry, tak, tak go nazywają, w zasadzie wydawał bardzo, wydawał komendę Pierwszemu, drugiemu czy trzeciemu oficerowi, czyli oficerowi wachtowemu, i później, że tak powiem, odbywało się wszystko tak, jak powiedziałem już wcześniej, jak na, w dobrze naoliwionym zegarku. Na, po, pojawiał się bosman na pokładzie, pojawiała się załoga, bosman prze, prze, przejmował obowiązki, yy, wydawał, wydawał rozkazy załodze, załodze yy, szkieletowej. I od momentu wydania komendy przez, przez kapitana do wykonania w zasadzie nie było ani jednego, że tak powiem, krzyku, ani jednego, że tak powiem, momentu wstrzymania akcji, bo wszystko działo się bardzo tak, tak łagodnie, bardzo, bardzo płynnie. Od tak jak mówię od wydania komendy do, do... i to, to naprawdę mnie bardzo bardzo tak zaskoczyło, bo widziałem czasami jak się filmy oglądało to, to jak to kapitanowie czy bosmani jak, jakie to są potworne, wiesz osobistości z jakimi potwornymi charakterami, a tu dzieje się to niemalże bez słowa, niemalże bez bez żadnego zgrzytu. I wszyscy wiedzą, co mają robić i wykonują, że tak powiem, natychmiast te, te, te, te polecenia i komendy. Nawet byłem świadkiem takiego, takiego momentu, że jedna z osób powiedziała z załogi szkieletowej do drugiej, że, że nie czuję się dzisiaj tam, nie wiem, nie czuję się dobrze. I natychmiast ta druga osoba, no może wymienię przynajmniej rasy takie, tak, takie, taką ksywkę, którą była to babcia, natychmiast zareagowała, mówi, to dobrze, ja, ja tam wejdę i ja to zrobię. I to widać było taką współpracę naprawdę w tej załodze szkieletowej, taką, taką naprawdę przyjacielską i, i, i, i, i bez, bez, żadnej, bez żadnego złego myślenia o, o, o kimś, kto, kto mógłby się w tym dniu źle czuć i tam mógł czegoś nie zrobić. Nie było żadnej, żadnego przymusu ani żadnego krzyku, że musisz, bo taki jest rozkaz i tak dalej, i tak dalej. A różnie bywa na jachtach, na różnych bywałem i różne, różnego typu sytuacje y, y, y, przeżywałem na jachtach. Także to było bardzo, bardzo pozytywnym zaskoczeniem, jak można kontrolować załogę i, że tak powiem, zmusić załogę do, do, do wykonywania obowiązków, swoich obowiązków, bez żadnego krzyku, bez żadnych, bez żadnych, rozkazów, bez żadnego pomachiwania albo grożenia pięściami czy czymkolwiek innym. Także to było bardzo pozytywne dla mnie zaskoczenie, że to tak ładnie, ładnie wygląda. To była to było moja taka impresja odnośnie, odnośnie żag żaglowca i, i, i tego co się dzieje na, na żaglowcu, jak jest dowodzony. Natomiast jeśli chodzi o imprezę, no to tak jak mówię, wspaniała impreza, wspaniały pomysł, jeszcze chyba lepsze wykonanie, mimo że że to wszystko, wygląda, to wszystko było, odbywało się na zasadzie dobrej woli. Kto chce, to przypłynie. I co mnie naprawdę zaskoczyło, liczba jachtów, która tam się pojawiła i liczba żeglarzy, żeglarzy którym pamięć o, o Władysławie Wagnerze jest naprawdę bardzo, bardzo cenna. I ja myślę, że... że, że Beef Island stanie się jakimś stałym centrum spotykania się Polonii, nie tylko Polonii, ale, ale polskich jachtów. No, jest teraz powód, żeby tam, żeby tam popłynąć i na pewno częściej będzie, będzie przez polskie jachty odwiedzana. Także na, należą się duże podziękowania zarówno... Organizatorom tego, tego, tego spotkania, jak i tym, którzy ufundowali tablicę, a także no, panu Kulczyckiemu, Piotrowi Kulczyckiemu, który naprawdę uświetnił tą, tą, tą imprezę, z samym przybyciem Chopina, bo bo Chopin był olbrzymią atrakcją, e, jeśli chodzi o cały, e, całą tą, e, cały ten zlot. No, to chyba wszystko. Dziękuję bardzo i stopy wody dla, dla wszystkich. Dnia pewnego spotkamy się wszyscy tam w